Festivalon. Odcinek 9. Koordynatorka działu promocji Karolina Wnuk kolejny raz powiedziała nam o blaskach i cieniach Falkonu. Kolejna edycja Falkonu. Jakie największe zmiany w stosunku do zeszłorocznej? Przede wszystkim podczas tej edycji dobudowaliśmy trzeci namiot, taką trzecią halę. Nie czekaliśmy aż targi dobudują swoją, chociaż też już mają w planach, ponieważ stwierdziliśmy, że scena po pierwsze zajmuje dużo miejsca na hali wystawców, Yy, i strefa gastronomiczna. A po drugie posłuchaliśmy też głosów właśnie wystawców i uczestników, którzy, yy, którym bardzo przeszkadzał ten, ten, ten hałas ze sceny, ta, ta muzyka, czy, czy bardzo, głośne, yy, bardzo głośne spotkania. I przenieśliśmy po prostu tą scenę i strefę gastronomiczną, czyli te takie najgłośniejsze punkty, na osobny namiot, gdzie już praktycznie na wystawcach tego nie słychać. Lekki pogłos tylko się niesie. Myślę, że to jest duże właśnie ułatwienie dla wystawców, przede wszystkim dlatego, że jest cicho, ale też jest więcej miejsca, przez to mogliśmy zaprosić około 20 wystawców, więcej w ogóle. A jakie największe wyzwanie stało w tym roku przed Tobą? Przede mną? Przed, no, ja byłam koordynatorką całego działu promocji, więc musiałam praktycznie zajmować się całym, całym działem reklamy, kontaktem z mediami, PR-em, ale też wydrukami. Mój zastępca odpowiadał za wydruki, za informator programowy, za tabelki, za wszystkie oznaczenia hal, za takie rzeczy graficzne typu Facebook, social media ogólnie. Odpowiadałam też za strefę fantastycznych inicjatyw, czyli za obecność innych konwentów u nas. Są wśród nas wystawcy, którzy reprezentują chyba 10 konwentów, z tego co wiem, w tym Pyrką, czyli największy festiwal fantastyki w Polsce. Też odpowiadałam za to... Yy, Także kontaktowałam się z nimi, wysyłałam im umowy, negocjowaliśmy warunki, czy dostaniemy też u nich takie podobne stoisko. Te, tej pracy było naprawdę mnóstwo i myślę, że po falkonie tylko jakieś kilka dni odpocznę i już zaczynamy pracę nad kolejną edycją. Z tego co pamiętam, to już mały awansik, skoro masz już teraz asystenta. No mam zastępcę, tak. W tamtym roku byłam organizatorką, zajmowałam się tylko praktycznie social media i trochę mediami. A teraz właśnie to już mam cały dział, muszę planować budżet też, także to jest naprawdę sporo, spore wyzwanie. A co w tym roku jest dla Ciebie najfajniejsze na Falkonie? Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że nasz koordynator programowy postawił w tym roku na panele. Czyli jest mniej prelekcji, mniej spotkań autorskich, ale więcej jest takich paneli, które angażują więcej autorów, przez co można ich jakby częściej zobaczyć. I panele są też fajne ze względu na to, że angażują też uczestników. To nie jest tylko taka prelekcja kojarzona właśnie z takim monotonnym wykładem, że a, pójdę sobie, zobaczę jak to, o czym tam mówi, tylko jest narzucony temat, od którego można nawet trochę odbiegać, ale można się w to włączać, można też żywo dyskutować, można się nie zgadzać, można mówić. Na prelekcjach też teoretycznie jest zawsze jakaś taka część wyznaczona, że, że można te pytania zadawać, ale tu jest, tutaj, to jest tak bardzo otwarta dyskusja, że to jest na pewno dużo lepszą formą uczestniczenia w tej fantastyce. Sprawia to, że uczestnicy czują się tak bardziej aktywni w tym, w, tym, w czym biorą udział. I na koniec, jakie jest Twoje marzenie dotyczące przyszłorocznej edycji Falcona? Marzenie jest takie żeby udało nam się zrealizować ten plan, który sobie postawiliśmy. Bo w tym roku postawiliśmy na twórców polskich, twórców tutaj naszych rodzimych. Udało im się ich zaprosić około 40, więc to też jest wzrost w stosunku do poprzedniej edycji. A marzeniem na przyszły rok jest uzyskanie dodatkowej dotacji na zaproszenie gościa z Wielkiej Brytanii albo z, ze Stanów Zjednoczonych, w tym gości filmowych. Także chcemy też y, zaprosić takich gości, a wiemy, że to dużo budżetu pochłania i na to trzeba większych środków zdecydowanie niż mamy teraz. Mam nadzieję, że uda nam się te dotacje uzyskać, y, w tym dotacje zagraniczne i, i że uda nam się za, zaprosić takich gości. Gdybyście oczywiście potrzebowali kogoś do zajęcia się gościami filmowymi, ja już mogę się zapisać i oddać nerkę dzisiaj, ale wspominałaś też o gościach zagranicznych. Może coś się zmieniło od zeszłego roku? Kogo chciałabyś, gdybyś miała taką władzę i obyś miała taką władzę, zaprosić? Ja, znaczy, zrobiliśmy w tym roku ankietę na takiej naszej grupie Herosi Falconu na Facebooku i zdecydowanie wygrał autor, którego... Yy, którego chyba trochę osób się mogło spodziewać, ale to jest zdecydowany debiut na y, rynku światowym, Deco Moreno. Tak, bardzo dużo osób chciało, żeby Morena odwiedził Falcon. No niestety właśnie ze względu tych budżetowych nie udało nam się go zaprosić. Drugim takim autorem był Tolkien, którego chyba też nie uda nam się zaprosić w przyszłym roku, z tego co, z tego co wiem. Pomyślimy filmowo, może się uda. Ale też chciałabym, żeby pojawiał się na przykład Trudy Kanawan, która tworzy bardzo fajną, taką lekką, przyjemną fantastykę książkową, ale myślimy też właśnie nad jakimiś aktorami, tak troszkę w kierunku właśnie tego tak komik-konowego, który, tak, który wyznacza trend na zachodzie, żeby też myśleć nad tym, że właśnie fantastyka przyjmuje filmy, seriale, żeby, żeby też uczestnicy mogli mieć możliwość spotkania się z jakąś gwiazdą filmową, serialową. Oby te wszystkie marzenia i wiele innych się spełniło, no a ja od siebie życzę Ci snu, co najważniejsze. No dziękuję bardzo, mam nadzieję, że, że odeśpimy jakoś ten Falcon gdzieś po tygodniu.